30 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Uspominała serwis Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. W grę wchodzą kary od upomnienia po wykluczenie z SLD. Partyjny sąd zajmie się dziś sprawą Grzegorza Pieralskiego. Prokuratura bada doniesienia o incydentach w zerówce koło Starogardu Gdańskiego. Nauczycielka miała dzieci bić, zaklejać im taśmą usta i zabraniała iść do toalety. A w serwisie także? Gramy u się! czyli niezwykła atmosfera podczas meczu Irlandia-Polska. Partyjny sąd nad Grzegorzem Napieralskim zbiera się dziś w południe w siedzibie SLD. W styczniu wniosek o ukaranie byłego szefa sojuszu złożył obecny Leszek Miller, a powodem były liczne wypowiedzi Napieralskiego dotyczące kondycji partii i słabego wyniku w wyborach samorządowych. Grzegorz Napieralski jest zawieszony w prawach członka partii. Sąd może go dodatkowo ukarać naganą lub zdecydować o usunięciu z partii. Żaden z członków sojuszu nie chce przewidywać wyniku dzisiejszego sądu. Rzecznik SLD, Dariusz Joński, przypomina jedynie, że z ust Grzegorza Napieralskiego. Padło zbyt wiele negatywnych opinii. Podważa sens naszego istnienia, robi to w czasie kampanii wyborczej. I tego nie mogę zrozumieć. Jednak Grzegorz Napieralski złożył kontrwniosek o ukaranie Leszka Millera, a do tego wniósł pozew do Sądu Powszechnego o unieważnienie podjętej w styczniu decyzji o jego zawieszeniu. Nie został przedstawiony wniosek o moje ukaranie, a to jest warunek konieczny. Ten wniosek pojawił się dopiero 25 lutego. Został przez sąd oddalony z powodów formalnych. Nie wiadomo, czy Grzegorz Napieralski stawi się dziś przed partyjnym sądem, bo podważa wniosek o jego Ukaranie. Jeśli nie przyjdzie, rozprawa zostanie odroczona. Agnieszka Rucińska Polskie Radio. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie incydentów, do których miało dochodzić w oddziale przedszkolnym w Szpęgawsku koło Starogardu Gdańskiego. Nauczycielka miała znęcać się nad dziećmi. Według relacji jednej z matek kobieta biła co najmniej jedno z dzieci, kolejnemu zaklejała usta, jeszcze innemu zabraniała iść do toalety. Do tego nauczycielka przy dzieciach przeklinała i wytykała te, których rodzice nie wpłacili dobrowolnych składek na rzecz klasy. Wszystko to działo się w grupie zerówkowej.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 docierają teraz do pozostałych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola. Niewykluczone, że sześciolatki będą przesłuchane w obecności psychologa. A sprawą zajął się Grzegorz Armatowski. Strategiczne problemy Unii Europejskiej i NATO mają być tematem dzisiejszych rozmów ministra Tomasza Siemoniaka w Niemczech. Po południu szef MON spotkał się w Poczdamie z szefami resortów obrony Niemiec i Francji. To pierwsze takie rozmowy w ramach Trójkąta Weimarskiego od 2006 roku. Głównym tematem rozmów będzie dalsze rozwijanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w Europie. Ministrowie podpiszą też list w tej sprawie skierowany do szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini. Szefowie resortów obrony Strony mają także rozmawiać o postępach w realizacji postanowień szczytu NATO w Walii oraz o przygotowaniach do kolejnego szczytu zaplanowanego na przyszły rok w Warszawie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Włoskie koleje mają przywrócić do pracy maszynista zwolnionego za to, że odmówił samotnego wyruszenia w trasę. Taki wyrok wydał sąd w Genui, a włoskie media nagłaśniają tę sprawę w kontekście katastrofy lotniczej we francuskich Alpach. Po tej tragedii wiele linii lotniczych zdecydowało o obowiązku przebywania dwóch osób w kokpicie. W 2009 roku trenitalia zlikwidowały stanowisko drugiego maszynisty w pociągach pasażerskich. Kolejarze sprzeciwiali się tym oszczędnościom, ale w obawie o miejsca pracy odstąpiono od protestu. Tylko jeden maszynista z liguri nie stawił się wówczas w pracy Mężczyzna argumentował, że samotne prowadzenie składu na pełnych tuneli trasach w tym rejonie byłoby zbyt niebezpieczne. Pracodawca uznał wtedy, że jest to powód do zwolnienia. Teraz jednak sąd postanowił, że trenitalia muszą przyjąć kolejarza z powrotem. Według prasy może to oznaczać, że w pociągach wróci stanowisko drugiego maszynisty. To był mecz przyjaźni zakończony sprawiedliwym wynikiem w spotkaniu Irlandia-Polska. Padł remis, choć zwycięstwo naszej drużyny było blisko. Kibice obu drużyn nie szczędzili sobie ciepłych słów i wszyscy przyznawali, że atmosfera na stadionie w Dublinie była doskonała. Gramy u siebie, Polacy sektory mieszane. Siedzieliśmy praktycznie cztery osoby z naszego towarzystwa i wokół Irlandczycy Polacy i po meczu gratulowaliśmy sobie nawzajem, bo naprawdę atmosfera wspaniała. W Irlandii żyje wielu Polaków. Fani Polski i Irlandii są jak bracia. To tak jakby grały ze sobą Serena i Venus Williams. W drugiej połowie Irlandia grała o wiele lepiej. Polacy przestali wychodzić do przodu, ale w pierwszej to wy byliście groźniejsi, stwarzaliście więcej sytuacji. Little bit more. No, nie grali w drugiej połowie, ale wynik dobry. Jeden jeden zasłużony. To był głos kibiców, a teraz sportowe spojrzenie na wydarzenia wczorajszego wieczoru. Pani katarzyna pytała o wynik, bo przysnęła. Nasi obrońcy też przysnęli w doliczonym czasie. Michał Gąsiarowski Sąd sądem, meczmeszem, ale sprawiedliwość musi ona, być po tej stronie, stronie. To jest jasna sprawa. Remis z Irlandią nie jest zły, ale gol stracony w doliczonym czasie, ach, to zawsze boli. Polska zremisowała w Dublinie 1-1. Bramkę dla Biało-Czerwonych zdobył Sławomir Peszko, wyrównał w 91 minucie Shane Long. Nie popisali się sędziowie, którzy chwilę wcześniej nie odgwizdali ewidentnego faulu na Łukaszu Fabiańskim. Mamy mieszane uczucia, przyznaje Robert Lewandowski. Spodziewaliśmy się, że nie będzie to łatwy mecz Z jednej strony na pewno istnieje ale z drugiej strony akurat chyba remis zarówno dla nas jak i dla Irlandii chyba jest zadowalający. Wiadomo, no, szkoda, że stracić bramkę w praktycznie w doliczonym czasie gry na 1-1 na takim ciężkim terenie Ale z drugiej strony nasz przebiegu gry nie wyglądało to rewelacyjnie, graliśmy lepsze mecze O tak, to zdecydowanie, ale gorsze też się zdarzało Zawiedziony takim obrotem sprawy jest Sebastian Mila ta drużyna jest strasznie głodna od zwycięstw i sukcesu. Na pewno jesteśmy trochę rozczarowani tym, że nie udało nam się dowieść I, i smutni po prostu najzwyczajniej, ale miejmy nadzieję, że po prostu w kolejnych meczach będziemy mieli troszeczkę więcej szczęścia i, i, i będziemy odnosić zwycięstwa. Sytuacja w grupie bardzo się wyrównała. Wciąż jesteśmy na prowadzeniu, ale Niemcy po zwycięstwie 2-0 nad Gruzją mają 10 punktów, czyli o punkt mniej niż Polska. Także 10 punktów mają Szkoci, którzy pokonali 6-1 Gibraltar. Trzy punkty tracą natomiast do nas Irlandczycy. Kolejny mecz zagramy w Warszawie z Gruzją 13 czerwca. Irlandia zmierzy się u siebie ze Szkocją, a Niemcy na wyjeździe z Gibraltarem. Final for Ligi Mistrzów Siatkarzy nie był dla nas szczęśliwy. W meczu o trzecie miejsce PGS Grabełchatów po zaciętej walce przegrała 2-3 z Recycling Volley Berlin. W finale Zenit nie dał szansa Sekoresowi Rzeszów wygrywając 3 do 0. Byli chyba poza zasięgiem przyznaje Piotr Nowakowski z resowi. Było ciężko to złoto. Zawodnicy z skazania byli praktycznie niepotrzymani na zagrywce. Kopali strasznie mocno no i ciężko się z nimi grało na wysokich piłkach, nie licząc już tych punktów, które zdobyli bezpośrednio z tej zagrywki. A w najbliższy weekend w Szczecinie zostanie rozegrany Final Four Ligi Mistrzyń. O finał zagrają między innymi siatkarki Chemika Police. W naszej lidze hokejowej remis 2 do 2 w finałach w czwartym meczu finałowym GKS Tychy wygrał bowiem 4 do 1 z JKH Jastrzębie. Jastrzębia. Stany Zjednoczone żyją finałami Ligi Uniwersyteckiej. Szaleństwo to chyba dobre słowo na określenie tego, co się dzieje w finałach. Zostały już tylko cztery zespoły. Wśród nich brakuje niestety Gonzagi, w której gra Przemysław Karnowski. Gonzaga przegrała 52 do 66 z Duka do Final Four. Awansowały poza tym Michigan, Kentucky, Wisconsin. Inne. Jeszcze jedną rzecz musimy wyjaśnić, ponieważ Michał Gąsiorowski wczoraj odebrał całe mnóstwo gratulacji za zajęcie dziesiątego miejsca w półmaratonie z czasem godzina i siedem no sekund. jaki czas. Godzina i siedem sekund. Świetny czas. Dziękuję. No i co wyjaśnimy, dobrze? No tak. Bo musimy trzeba, oddać trzeba. honor panu Michałowi Gąsiorskiemu. Wkradł się błąd w tabelę i zestawienia. Michałowi zrobiło się przyjemnie oczywiście, Michałowi Gąsiarowskiemu. Rzeczywiście, kilka gratulacji odebrałem, ale w życiu się nie zbliżę do takiego czasu. Gratulujemy panu Michałowi. Tak, pan Michał Gąsiarski, świetny czas, resztą pobił rekord życiowy. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, możliwe także burze, gdzie niegdzie opady drobnego gradu lub nawet krupy śnieżnej. W rejonach podgórskich przelotnie popada deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach sam śnieg. W Tatrach i Beskidach spadnie nawet 10 cm. Ciśnienie rośnia, temperatura od 6 stopni w Trójmieście i Toruniu, 7 w Łodzi i szkarskiej Porębie, 8 w Szczecinie i Augustowie, 9 w Łomży i Płocku, 10 w Warszawie, Częstochowie i Katowicach, 11 stopni w Krakowie i Lublinie, do 12 w Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci.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 MediaExpert i na MediaExpert.pl Głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Śniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad tysiąc modeli w ofercie. MediaExpert! niskie ceny A do tego nawet 50 lat 0%.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 Zapraszam Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka. Witam w Trójce. Dzień dobry, panie marszałek. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. 10 maja zagłosuje pani w wyborach prezydenckich. Na pewno zagłosuję. I wie Pani na kogo odda głosu, skoro nie będzie Pani mogła oddać głosu na siebie? Jeszcze nie wiem. To jest, to wymaga bardzo dużego namysłu, bo powiem między innymi dlatego kandydowałam, że dotychczasowi kandydaci nie w pełni spełniają moje oczekiwania. To tak, dzisiaj że... nie mogłaby Pani powiedzieć na przykład głosujcie na Janusza Polikota, skoro na mnie nie możecie? Nie, ja absolutnie nie mogę tak dzisiaj powiedzieć. A głosujcie na Magdalenę Ogórek, skoro na mnie nie możecie? <głos> no też nie mogę. Panie redaktorze, i na pozostałych, nie wiem, ilu 10 czy 11 również tak samo nie powiem. Zaskoczony nie jestem, bo kiedy <grym> przypominam sobie, co Janusz Palikot mówił o pani, jako kandydatce, na kandydatkę na prezydenta, no to pewnie sympatia między wami jest znowu mniejsza niż jeszcze kilka dni temu. A powiedział o pani Joannie Grockiej, że to są kolejne, zacytuję, dwa trupy polityków lewicy. No tak, widać, że te trzy miesiące z okładem kampanii wyborczej, którą prowadzi Janusz Palikot, już go tak wykończyły, tak psychicznie chyba już nie daje rady, że rzeczywiście posuwa się do wypowiedzi, które nie przystoją kandydatowi na e, prezydenta. No ale widać, że już naprawdę jest na skraju wytrzymałości. Mam nadzieję, że to ciągnie do końca kampanii. A, ma pani nadzieję, czyli chciałaby pani ewentualnie go być może poprzeć jednak. Nie, proszę nie wyciągać tak daleko idących wniosków. Dlaczego nie udało się pani zebrać wymaganej liczby podpisów na listach poparcia pod pani kandydaturą? Zabrakło tygodnia może dziesięciu dni. No ja tak naprawdę prowadziłam kampanię przez trzy tygodnie. Więc ja powiem tak, że zebranie ponad 90 tysięcy podpisów w ciągu trzech tygodni, to uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Oczywiście niewystarczający, ale, ale naprawdę nie mam się tutaj czego wstydzić. A jaki wniosek płynie z tego, że pani się nie udało, a udało się na przykład Grzegorzowi Braunowi, za którym nie stała partia polityczna, nie stała żadna koalicja polityczna. No właśnie, to są te, te powiedziałabym jakieś dziwne okoliczności, które trudno zrozumieć. Dlaczego dziwne? Nie, no to trudno, trudno zrozumieć, nie, nie, chcę, nie chcę spekulować tak, tak naprawdę, no, no ale najważniejsze jest to, że udało mi się zebrać no, jednak te ponad 90 tysięcy podpisów, co oznacza, że poparcie dla kandydatki lewicowej jest bardzo. Duże. No, no I to, jest duże, początek... to, to może pewnie Magdalena Ogórek powiedzieć, że, że, że ponad pół miliona podpisów to jest powód do satysfakcji pewnie dla niej. Tak, ona też wcześniej zaczęła o wiele, prawda, od niej, o wiele wcześniej ode mnie. Natomiast najważniejsze, że jest to pewien kapitał na przyszłość, bo przecież tak naprawdę o to chodziło. Chodziło o to, żeby e, e, wybory prezydenckie stały się również pewną e, platformą do tego, żeby można było mówić i podejmować działania na rzeczy Zjednoczonej Lewicy. I dla mnie to jest bardzo ważne. I uważam, że to, co się wydarzyło podczas tej kampanii, przede wszystkim zaangażowanie czterech partii, czy bo ja byłam przecież jedyną kandydatką koalicji partyjnych, partii, prawda, Unii Pracy, Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Lewicy, SDPL-u, więc te wszystkie partie zdecydowały się na to, żeby podjąć inicjatywę, no, powiedziałabym, no, to jakieś takiej odbudowy lewicy. Także to jest dobry początek dalszej pracy. I tu właśnie jest coś, co mnie zastanawia. Jeśli są cztery partie tworzące koalicję Panią wspierające, do tego jest Stowarzyszenie Równość i Nowoczesność przez Panią Założone, które za Panią stoi, to się zastanawiam, jak to się stało, że tych podpisów się nie udało zebrać. Bo mamy pięć podmiotów, na każdy z nich niechby by przypadło 20 tysięcy podpisów do zebrania. I Gdyby każda z organizacji miała 100 członków, to każdy z tych członków wystarczyłoby, że zbierze 200 podpisów i ma pani gotowe 100 tysięcy podpisów. Mówię czas. Gdyby było ten, ten tydzień, to byśmy zebrali. A może to są po prostu kanapowe ugrupowania, w których brakuje członków i ta lewica, o której pani mówi, to w, w, wcale nie ma rzeszy poparcia i, i, i członków no, nie, pod swojej stronie. Ja nigdy nie twierdziłam, że to są jakieś potęgi polityczne, natomiast to należy cenić, że są partie polityczne, które rzeczywiście do tej pory nie były bardzo widoczne, ale chciały podjąć te, ten wysiłek, żeby wziąć udział w wyborach parlamentarnych. Jest to jak najbardziej uzasadnione działanie dla każdej partii politycznej i, i, i oczywiście nie, nie udało się, nie, nie udało się, jak już mówiłam, ale tak naprawdę to jest, trzeba to potraktować jako pewien etap powrotu do udziału w życiu politycznym. A ja próbowała wierzę, że Pani te, policzyć, że te ilu partie... członków mają te wszystkie partie, które Pani wymieniła i Pani stowarzyszenie? Panie redaktorze, nie, nie próbowałam, bo to nie miało, to nie ma sensu liczenie. No, ma sens, członku. dlatego że okazuje się, że, że może tych rąk właśnie Panie zabrakło, redaktorze, po prostu. jako polityczka ja mam, powiedziałabym, nawet moralny obowiązek, żeby podejmować rozmaite inicjatywy polityczne. Niektóre mają większe szanse na powodzenie, inne mniejsze, ale ja, ja mówię, poszłam do parlamentu po to, żeby działać na rzecz pełnej realizacji programu um, bliskiego Lewicy i podejmuje wszystkie możliwe działania z tym związane. No to pytanie o przyszłość. założy pani nową partię polityczną? no zobaczymy, ja nie jestem sama na lewicy ja przede wszystkim chciałabym rozmawiać z różnymi osobami, które gdzieś tam tymi elektronami lewicowymi które gdzieś krążą niezagospodarowane, sfrustrowane mam nadzieję, że nam się uda porozmawiać znaczy porozmawiać na pewno się uda, ale że uda nam się powołać najpierw inicjatywę przed wyborami, a potem docelowo oczywiście i partię polityczną, bo chyba wydaje mi się, że jest czas na nową nowoczesną lewicę. Będzie pani rozmawiać z Grzegorzem Napieralskim, który prawdopodobnie dzisiaj pożegna się ostatecznie z SLD. No, albo zostanie będę, pożegnany. będę chciała poż rozmawiać z posłem Napieralskim i z innymi posłami, którzy, którzy są w Sejmie i, i, i nie tylko z posłami i posłankami, tylko w ogóle z ludźmi i lewicy. To będzie pani rozmawiać z Leszkiem Millerem? Ja jestem otwarta na rozmowę ze wszystkimi. Nie ma wroga na lewicy. Palikotem? Nie ma wroga na lewicy. Będzie pani jeżeli... z Januszem Palikotem o tym rozmawiała? Panie redaktorze, my wszyscy musimy chyba wreszcie zrozumieć, że trzeba wreszcie te buławy schować do, do plecaka i zacząć wspólnie rozmawiać o stworzeniu wspólnej, wspólnej lewicy. Dlatego, że jeżeli tak, to za chwilę tej lewicy nie będzie w parlamencie. Za parę miesięcy grozi nam to, że po prostu nie będzie partii lewicowej, żadnej partii lewicy w parlamencie. A ja naprawdę nie chciałabym, żeby, żeby tak wyglądała scena polityczna, bo tyle spraw politycznych, które, które są do rozwiązania, które prawica jeśli weźmie władzę, no to tak powiem podejmie decyzję, no to to będzie katastrofa dla wielu Polski. Wielu ludzi z lewicą kojarzonych mówi dokładnie to samo, co pani. Od wielu nie miesięcy, ale już lat. Tyle, że potem, kiedy przychodzi do jakichś ostatecznych ustaleń, słyszymy, że jeśli jednoczenie lewicy, to pod parasolem SLD, bo SLD jest to naj większą organizacją i to ono ma prawo pierwszeństwa i decyzji. Albo Janusz Palikot mówi teraz, nie chce mieć nic wspólnego z postkomunistyczną lewicą. SLD przekonuje, że Palikot to nie jest lewica. Pani naprawdę wierzy w to, że lewicowe środowiska mogą się porozumieć? Ja przede wszystkim wierzę w to, że w partiach politycznych są nie tylko liderzy. Jeżeli ja powiem panu, że pod moją kandydaturą na prezydenta na przykład zbierano i uzbierano kilka tysięcy podpisów na kongresie kobiet lewicy, prawda, że zbierali na mnie ludzie SLD, czy zbierają, zbierali ludzie twojego ruchu, to oznacza, że jest ogromny potencjał. Czy z liderami się uda, czy nie, to, jest, to, to, to zobaczymy. Natomiast na pewno może się udać z ludźmi, którzy chcą działać, którzy widzą lepiej niż liderzy. Niektórzy liderzy, że potrzebna jest współpraca, po, potrzebne jest wzniesienie się ponad własne animozji i ponad własne, czasem niezdrowe ambicje. A może właśnie to te ambicje i hasło liderzy jest potem największym dla jednoczenia Lewicy, bo tych liderów y, y, y jest cała masa. Jest Ryszard Kalisz, Janusz Palikot, y, Wanda Nowicka, Anna Grocka, i tak dalej. Pewnie można by jeszcze wymieniać kilka innych postaci. Więc dlatego ja powtarzam, trzeba schować buławę do plecaka. Pani Trzec jest gotowa wspólnym. schować? Ale już oczywiście jestem gotowa schować buławę. Y, y, Przenośnie oczywiście. Y, y, I rozmawiać. No bez rozmowy, bez przede wszystkim zrozumienia, że jest potrzeba, żeby byśmy się wreszcie porozumieli. No, no nie będzie w lewicy w przyszłym parlamencie. Rzeczpospolita donosi dzisiaj, że powstanie nowe koło poselskie, w którym mieliby zasiadać posłowie Napieralski, Rozenek, Kopeciński, Najder i Poznański. Pani poseł Nowicka też mogłaby się znaleźć w takim nowym kole parlamentarnym? W takim składzie? No, no zobaczymy. O, o kole mówi się już od pewnego czasu. Zobaczymy. Ja jestem otwarta na rozmowę. Pani marszałek, sprawdzi się powiedzenie... To trzech razy sztuka w Pani przypadku, jeśli chodzi o fotel wicemarszałkę. No zobaczymy. Był wniosek na początku kadencji w listopadzie mm -hmm. 2011 roku, potem był wniosek dwa lata temu. Jest teraz wniosek o odwołanie Pani z funkcji wicemarszałkę. No tak, no Sejm ma prawo podjąć taką decyzję. Zobaczymy, jaką podejmie. A pani zastanawiała się nad podjęciem takiej decyzji, żeby zrezygnować, zanim będzie ten wniosek rozpatrywany przez posłów? To tak naprawdę nie ma znaczenia, dlatego że i tak ten wniosek musi być przegłosowany przez Sejm. Ale najważniejsze. Jeśli pani zrezygnuje, to nie będzie takiej Nie, na czym Jest głosować. głosowanie. Jest mm -hmm. głosowanie tak. Natomiast tak naprawdę tu, tu, tu chodzi o to. Nie, nie, bez, nie bez powodu tak Sejm został zorganizowany, żeby jednak no, nie był podatny na takie zmiany, które są odbicie niezwykle dynamicznej sytuacji w polskim Sejmie. Prezydium ma być tym ciałem, powiedziałem, stabilnym, który dba o to, że prace postępują. Natomiast to, co się dzieje w Sejmie, prawda, kluby powstają, likwidują się, za chwilę może znowu nowy klub, prawda? Nie wiadomo na przykład ten klub, który chce mnie odwołać, nawet nie powiem, jaką ma nazwę, bo do niedawna go nie było w ogóle ma 15 członków, wystarczy, że z tego klubu wyjdzie jedna osoba, nie ma klubu. Tak. Wystarczy, że Palikot zbierze trzech dodatkowych posłów, ma klub i co i tak będzie. I prezydium Krem. Sejmu miałoby się tak co chwila zmieniać, prawda, w zależności od tego, Krem. jaki klub aktualnie powstanie bądź się zamknie. To z, jest klub zlikwiduje. Zjednoczonej Prawicy, który domaga się pani odwołania i we wniosku napisano tak, wicemarszałek Sejmu powinien reprezentować interesy formacji politycznej, która wskazała i poparła jego kandydaturę. A Jarosław Gowin dodaje, że pani nie reprezentuje nikogo poza sobą i dlatego nie powinna pani zasiadać w fotelu wicemarszałka. No moja sytuacja <coughs> nie zmieniła się od dwóch lat. Ale nie, nie ma klubu parlamentarnego ja twój róg, który, ja nie, jestem od który lat, nie jestem od dwóch lat członkinią żadnego klubu politycznego, a więc zatem moja sytuacja się nie zmienia. To, że wokół mnie sytuacja polityczna jest bardzo dynamiczna i ciągle się zmienia. Rozpadł się e, klub, którą panią, tak. który panią wysunęł na to stanowisko. No tak, ale to, to jakby, no, historię, prawda, jak było. I, i, ale ja mówię, zobacz, to jest decyzja Sejmu. Ja się tej decyzji podporządkuję. oczywiście jaka ona będzie. Natomiast zwracam uwagę na to, że po to zostały takie procedury w Sejmie wprowadzone, żeby jednak gwarantować pewną stabilność funkcjonowania Sejmu, żeby nie był tak podatny na co chwila na następujące zmiany polityczne. Tak jak mamy do czynienia teraz. Klub jest, klubu nie ma, za chwilę będzie inny klub. Prawda, Ktoś opuści go wina i, i, i nie ma klubu i co wtedy? Wracam tak? do pytania... Przed kilku tak. minut. Sama pani y, może zrezygnować z tego stanowiska? W mojej sytuacji nic się nie zmieniło od dwóch lat i nie ma żadnego powodu, żebym w tym, w tym momencie miała, y, miała podejmować jakieś decyzje. Wicemarszałek Sejmu, Wanda Nowicka, dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Gang, gang, gang.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest ósma trzydzieści. Małgorzata Maliborska. Prawie 300 amerykańskich żołnierzy będzie szkolić na Ukrainie od 20 kwietnia. Tamtejszą Gwardię Narodową na poligonie w obwodzie lwowskim będą też wspólne ćwiczenia. Szkolenie potrwa dwa miesiące, będzie się koncentrować na zdolnościach obronnych, a weźmie w nim udział 900 ukraińskich żołnierzy. Takie szkolenia na Ukrainie prowadzą już Brytyjczycy. Wanda Nowicka, kandydatka Unii Pracy na Prezydenta, tłumaczyła w Trójce, dlaczego nie udało jej się zebrać 100 tysięcy podpisów, które umożliwiłyby jej starty w wyborach.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 Wanda Nowicka zapewniła, że zagłosuje w majowych wyborach, ale nie chciała powiedzieć, kogo poprze. Jacht Magnus Zaremba wrócił do pięciu żeglarzy uratowanych w sobotę przez norweskich ratowników. Jednostka po złamaniu masztu nabrała wody, ale nie zatonęła. Po sześciu godzinach poszukiwań została znaleziona i doholowana do portów Bergen. Według norweskich służb jest w całkiem dobrym stanie. To już ostatni moment na złożenie wniosku o rekompensaty za szkody łowieckie. Termin przyjmowania zgłoszeń mija jutro. Pomoc będzie przekazywana rolnikowi do wysokości oszacowanych strat przez zespół, który szacował straty i nie będziemy mogli przekroczyć kwoty środków, jaka jest zabezpieczona w planie, czyli ponad 6 milionów. Beata Andrzejewska z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dodaje, że w przypadku, gdy rolnik już dostał odszkodowanie, pomoc, o którą wnioskował, będzie pomniejszona o odszkodowanie skół łowieckich. Nie ma takiej możliwości, że otrzyma pomoc Agencji w Wysokości Oszacowanych Strat i do tego otrzyma odszkodowanie Skoła Owieckiego. Straty będą wyceniać ośrodki doradztwa rolniczego. W samo południe w Teatrze Wielkim Operze Narodowej rozpoczyna się drugi kongres uniwersytetów trzeciego wieku. Jest już ich w Polsce ponad 500, skupiają około 150 tysięcy słuchaczy. Są zarówno wykłady z, praktycznie z każdej dziedziny, lektoraty, zajęcia komputerowe, ale to nie tylko jest nauka. Przede wszystkim osoby starsze szukają kontaktu z innymi osobami starszymi. Ojaśnia prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Trzeciego wieku Krystyna Lewkowicza. Więcej o dzisiejszym kongresie w serwisie o dziewiątej. Zapraszamy. Dziś pochmurno i deszczowo, możliwe także burze. Na Pogórzu przelotnie popada deszcz ze śniegiem. W górach będzie padał sam śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem, a także w górach silny i bardzo silny. A temperatura od 6 stopni w Trójmieście i Bydgoszczy, 8 w Szczecinie i Olsztynie, 10 w Warszawie, Częstochowie i Bielsku Białej do 12 stopni w Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Zapraszamy do trójki za 23 minuty będzie 9 W studiu Agnieszka Stępień. A goście dziś to Łukasz Warzecha z Tygodnika w sieci. Dzień, Dzień dobry. dobry. I Paweł Wroński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Się. Dzień dobry. Czy jakoś panowie chcieliby się odnieść do meczu Polska? Pan tutaj jeszcze zostanie, panie Marcelu. Do meczu Polska-Irlandia. Remis 1 do 1. Można się ucieszyć, że nie przegraliśmy, i można się zmartwić, że nie, nie wygraliśmy. No, jak się dostaje bramkę w dziewięćdziesiątej pierwszej minucie, to zawsze, zawsze robi się przykro, tylko powiedzmy sobie szczerze, ci Irlandczycy, którzy grali futbol połączony z rugby, to naszych trochę tak stłamsili i im się ten gol naprawdę, naprawdę należał, no. No, były takie dwie sytuacje, w których dziwiliśmy Słupek. Się. Słupek był bardzo dobrym sojusznikiem Dziwiliśmy naszej... się, że ludzka noga jest w stanie się tak wygiąć i mówimy o ob naszych obrońcach e, Chodziło o Glika o Glika i a, nie, no, glik akurat tutaj utrzymywał dobrą, dobrą grę, natomiast y, y, y, tak patrzyłem na ten irlandzki walec i mi się robiło trochę, trochę smutno, oni biegali a my troszkę nie Panie wrażenie, Łukaszu, nie pan wie o czym mowa? Akcji. Z mojego punktu widzenia to mogła być równie dobrze rozmowa o fizyce kwantowej, a może nawet Prędzej. No to ja się akurat tutaj też zgodzę. To może przejdźmy teraz y, do y, polityki. To co zaczynała? <laughs> Ale wystarczy. Na końcu w ogóle tak Myślę zbuta sobie, pod tytułem że to Nieważne, jest... nieistotne. <laughs> Myślę, że jak na wagę tego problemu, to poświęciliśmy mu odpowiednią ilość czasu. Było bar brzmiało bardzo profesjonalnie. A teraz polityka. Temat, który był komentowany przez cały weekend. W piątek Naczelna Prokuratura Wojskowa zaprezentowała opinie biegłych, którzy badali katastrofę prezydenckiego Tupolewa pod Smoleńskiem. i zdaniem bezpośrednią przyczyną katastrofy były błędy piletów. Prokuratura chce też postawić zarzuty rosyjskim kontrolerom. Z kolei 10 kwietnia Antoni Macierewicz zapowiedział swój raport. Jakie konsekwencje dla kampanii wyborczej mogą mieć te dwa wydarzenia? No, z całą pewnością nie był przypadkowy termin przedstawienia tych informacji przez NPW. Sprawa jest z mojego punktu widzenia bardzo prosta. Chodzi o to, żeby sprowokować PiS po prostu. Sprowokować do jakiejkolwiek reakcji. No i to się nie yy, udało, dlatego że Antoni Macierewicz wystąpił. Antoni Macierewicz polityk, który ma dosyć słaby wizerunek ma bardzo duży poziom nieufności myślę, że w tej kampanii może Andrzejowi Dudzie jego pokazywanie się w kolejnych wypadkach zaszkodzić, no ale z drugiej strony biorąc pod uwagę, że zbliża się piąta rocznica katastrofy też nie może PiS kompletnie od tego tematu uciec a tezy naczelnej prokuratury wojskowej są takie, jak były w zasadzie przez cały czas. Może poza tym, że po to, żeby trochę pokazać, że jednak tutaj niuansujemy sprawę, jest też ta zapowiedź postawienia zarzutów kontrolerom rosyjskim. Oczywiście kompletnie bezprzedmiotowa, bo wiadomo, że żadnych zarzutów nie uda się im postawić. Już to zresztą strona rosyjska powiedziała, to jest tylko takie pobrzękiwanie. Szabelką. No i jeśli chodzi o samą merytoryczną stronę tego, co ym, prokuratorzy wojskowi powiedzieli, moje stanowisko w tej sprawie jest cały czas takie samo. To znaczy, uważam, że bez wielu czynności, które powinno było się wykonać po katastrofie, w tym jedną z podstawowych było dokładne zbadanie wraku na miejscu w Polsce, złożenie konstrukcji samolotu z kawałków tego, co zostało. No ale to, że tego wraku nie ma, to, to raczej nie wina Polaków. Prze, przez, No tak, ale ja mówię teraz o tym, że to uniemożliwia danie wiary, jakimkolwiek konkluzjom, które się pojawiają, więc ja w tej sprawie pozostaję, jak zawsze podkreślam, agnostykiem. Paweł Wrańskie. Jeśli chodzi o... Ekspertyzę. No, jest to finalna ekspertyza. Zazwyczaj, widać było tych wiele tomów zgromadzonych, różnych, różnych informacji, różnych badań przeprowadzonych na wraku, parametrów lotu i tak dalej, i tak dalej. Kolejna ekspertywa, ekspertyza fonoskopijna dotycząca zapisu rozmów, rozmów w kokpicie. I, I jest to, to takie klucz w oparciu o które można, można y, y, wydać jakieś, jakieś wyroki w tej sprawie. Oczywiście no, druga strona będzie to w jakiś sposób podważała i, i chyba tutaj y, y, y, y, o ile nie zmienią się prawa fizyki, to nic, nic nie da się tutaj, tutaj zrobić. Y, istotne jest to, że y, elementem nowym są, y, y, y, są o oskarżenia wobec kontrolerów, ale także zwrócenie uwagi na, oskar... Chciałem zwrócić uwagę na oskarżenie dowódców pułku, dowództwa pułku o mm, zasady przydzielania pilotów, który, z których jedynie technik pokładowy miał uprawnienia do do latania w, w takich warunkach. Co do wpływu na kampanię, no, oczywiście, no, jak się ma w partii kogoś takiego jak Antoni Macierewicz i jest on wiceprzewo wiceprzewodniczącym partii i jedną szczołowych um, osób w Prawie i Sprawiedliwości, no to ma się, ma się problem, tylko Antoni Macierewicz zdaje się został um, namaszczony na to stanowisko, zespół smoleński działa pod jego kierownictwem i um, w Prawie i Sprawiedliwości. No więc jeśli Antoni Macierewicz jest teraz schowany, chociaż ma być największą największym matutem, to ja trochę takiej polityki, polityki nie rozumiem. A co w tym e, jest nie. dziwnego? To jest normalna technologia polityczna. Jednych polityków się czasem wysuwa, czasem nie. Platforma to samo robi ze swoimi różnymi politykami w różnych e. momentach. Jednym, jednym słowem... Więcej Antoniego Macierewicza, bo to jest najbardziej prominentna jedna z najbardziej prominentnych postaci, postaci z Prawa i sprawiedliwości. Nie ma się czego w czego wstydzić, Panie Antoni, śmiało. Prosimy. Wielki sympatyk. Antoniego ja, Macierewicza, wielki Pawła naprawdę, Wroński. Absolutnie uwielbiam. Nie cichnie sprawa skoków, to kolejna rzecz, o którą chciałam panów zapytać. Po tym jak Gazeta Wyborcza napisała, że skargę do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko ustawie o skokach w imieniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego pilotował Andrzej Duda i że oparł się na ekspertyzach zleconych przez skoki, a niezależnych ekspertyzy nie zamówił. Politycy znów mówią o możliwości powołania komisji śledczej. I czy taka komisja rzeczywiście ma szansę powstać, czy też możliwość jej powołania będzie rozgrywana w kampanii wyborczej. Wygląda na to, że Platforma będzie próbować tą sprawą grać dalej, mimo że opinie na temat tej um, skargi do Trybunału Konstytucyjnego czy skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przez Lecha Kaczyńskiego są różne, bo na przykład... Pan doktor Piotrowski, konstytucjonalista, mówi, że Lech Kaczyński nie miał innego wyboru i że były tam w tej ustawie takie elementy, które trzeba było skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Więc myślę, że tak, że to będzie rozgrywane nadal. Natomiast ja w tym widzę pewien dalej idący zamiar. To znaczy skoki są jedynym elementem, a też warto przypomnieć słuchaczom, bo pewnie tego nie, nie wiedzą, że nie ma, to nie jest jeden bank skoki. Bardzo wiele osób może sobie z tego nie zdawać sprawy. To jest sieć poszczególnych instytucji, które są oczywiście pod pewną ogólną czapką, ale one są generalnie rzecz biorąc niezależne od siebie, stąd mają swoje nazwy. I ja sądzę, że tutaj chodzi o, o to, żeby skokom odebrać klientów, najprawdopodobniej, ponieważ jest to jedna z niewielu instytucji finansowych w Polsce, no może poza PKOBP które są niezależne od zagranicznego kapitału i to jest po prostu gra interesów, czysta gra interesów na rzecz tych, którzy grają w innej lidze. A chociaż nie chodzi tu o ogromną liczbę klientów, bo tam chyba jakieś dwa miliony klientów. 25 i miliona klientów. No to dla banków, które w tej chwili mają problem z tym, żeby wygenerować zysk. Dla banków, mówię o bankach zagranicznych, które Nie, no banki w Polsce, generują bardzo wysokie jest zyski. To, I ostatnio przedstawiały właśnie raporty na ten to, temat. Jest to... No to proszę zobaczyć, jak wygląda sprawa z kosztami prowadzenia kont czy oprocentowaniem. To jest to oczywiście łakomy konsek, tak czy owak. Jeśli chodzi o skoki, no Istotą jest to, że nad wszystkimi skokami była czapka, która czerpała z tego zyski, kasa krajowa. Andrzej Duda był prezydenckim. Wie, jakie zyski staw... czerpała. No, te, które teraz między innymi udało im się przenieść do instytutu. Nie, <laughs> Proszę nie, ale bardzo. Zaraz. Chwileczkę. Po pierwsze, nie czerpała zysków, no bo to e, była instytucja, która... Nie, nie przerywałem. Przepraszam, obowem nie przerywałem, proszę Pawele, się nie wtrącać. Ale, ale mówisz Gadałeś nieprawdę. jak nakręcony, daj mi skończyć. Ale mówisz na, końcu, po, na końcu powiesz, co masz do powiedzenia w tej kwestii. Wysłanie skargi do Trybunału Konstytucyjnego było jednym z najważniejszych, o ile nie jedynych osiągnięć Andrzeja Dudy w jego politycznej karierze, więc można to w jakiś sposób, w jakiś sposób ocenić. Ja się zgadzam z doktorem Piotrowskim. Rzeczywiście, ustawa podporządkowująca skok KNF-om miała wady i została niektóre elementy skargi konstytucyjnej zostały zresztą podtrzymane przez Bronisława Komorowskiego, ale akurat nie te, na których najbardziej, yy, najbardziej zależało. Sytuacja taka, w której yy, jedyną praktycznie, jak się okazuje, podstawą skarg konstytucyjnej są ekspertyzy przyniesione przez skok, może domniemywać, że bardzo ważny urząd i bardzo uż, ważny urzędnik nie działa w interesie e, ogółu obywateli, ale działa e, w interesie pewnej instytucji finansowej, która e, e, ma prawo e, swoich interesów bronić, ale nie e, kosztem e, kosztem e, Całości. Czy będzie Komisja Śledcza? Wątpię, zgadzam się. Są to polityczne, trochę takie zagrywki Platformy Obywatelskiej, która usiłuje sprawę w jakiś sposób zwekslować politycznie. Uważam, że organem, który się tym powinien zająć o wiele bardziej i bardziej szczegółowo jest po prostu prokuratura. Na samym końcu jest Trybunał Konstytucyjny i to on ocenia, jaka jest zasadność wniosku opartego na takich czy innych ekspertyzach, więc nie ma tu żadnej możliwości manipulacji, chyba, że uznajemy że Trybunał Konstytucyjny jest zmanipulowany i działa w interesie tej czy innej instytucji. To po pierwsze. Po drugie, nie jest tak, że pieniądze, całe pieniądze, które trafiły do skoków jako pomoc dla nich zostały przejęte przez prywatną spółkę i to po prostu zwyczajne kłamstwo tylko trzeba nie się powiedzieć cało powiedziałem w to, w to, że część tylko pieniędzy. trzeba się w to wczytać żeby zrozumieć jaki jest ten mechanizm bo on też nie jest taki prosty Bardzo dziękuję Łukasz Warzecha tygodnik w sieci dziękuję. i Paweł Brański dziękuję. Miły gazeta miły wyborcza dnia. Dziękujemy z naszymi gośćmi rozmawiała Agnieszka Stępień. za 12 minut 9 ja polecam państwu teraz profil facebookowy Ranek w Trójce bo tam jest obraz i za chwilę Dariusz Rządkowski opowie państwu ten obraz więc proszę rzucić okiem najpierw, a w międzyczasie posłuchamy pierwszego miejsca, ostatniego notowania, Mark Knopfler. Every time they'd overlook her when they gave her a book, but she was dead in a grave. After all she did. after all she did. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble. She devil it's his old devil the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in angry after all she gave. after all she Your devil is soul too late It's too late Your devil is soul too late The devil Was on another level When she got a book of medals. She was dating a queen After all she did. After all she did. After all The Trochę się pozmieniało w czołówce. Mark Knopfler na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Artur Andrus. Polecamy stronę internetową, tam Państwo mogą oddać głosy, a nawet y, powinni. Warto, zapraszamy serdecznie za 9 minut 9. Ury, ury, urywki. Urywki z rozrywki. Ranek w trójce, tam można zobaczyć obraz, a teraz posłuchamy obrazu. Dariusz Rządkowski. Zwycięstwo czasu nad miłością Taki tytuł nosi obraz Anielo Broncino. To dzieło, które opowiada o miłości zanurzonej w czasie Typowa dla manieryzmu symbolika mówi nam o wielu obliczach tejże O rozkoszy, zabawie, zdradzie, rozgoryczeniu starości i zapomnieniu Wszystkie te stany zanurzone są w czasie, bo miłość, jak pokazuje nam Broncino, Trwa dłużej niż jedną chwilę na obrazku widzimy perłowo bladą Wenus w objęciach Kupidyna Wenus trzyma złote jabłko Właśnie to jabłko, za które Parys miał dostać piękną Helenę Kobietę poślubioną Menelaosowi I tak kobieta staje się trofeum Trofeum mężczyzn Ale zacznijmy od początku Był sobie Menelaos, który zakochał się w Helenie By ta jednak mogła zostać jego żoną Musiał uzyskać zgodę jej ojca, Proteusza, starca morskiego a jedynym sposobem, by Proteusz udzielił odpowiedzi, było schwytanie go Zadanie niemożliwe, ponieważ Proteusz potrafił zamienić się we wszystko, o czym tylko moglibyście pomyśleć Taki był Każdego ranka starzec morski zasypiał na plaży wśród kolonii fok Menelaus przyczaił się więc za skałą, a gdy Proteusz zasnął, skoczył i złapał go za brodę Proteusz natychmiast zamienił się w węża Ale Menelaos trzymał mocno Później starzec zamienił się w wodę Ogień, panterę, lwa Świnie, drzewo Piasek przesypujący się między palcami Ale Heros ciągle go trzymał W końcu Proteusz zamienił się w czas I nagle Menelaos widzi, że Helena Zostaje porwana przez Parysa I staje się jego kochanką Czas się przesypuje Teraz Menelaos walczy pod murami troi I odbija z rozpaczoną po śmierci Parysa Helenę z kolejnym obrotem klepsydry, Menelaos widzi, jak u kresu swego życia, wiele lat po wojnie trojańskiej, siedzi przed kominkiem ze staruszką Heleną. Helena robi na drutach wielką skarpetkę, a on patrzy na nią. Ona mówi do niego: Co tak siedzisz? Weź się do roboty, co? I nagle Menelaos znowu jest na plaży, a starzec morski woła: Menelaosie, dalej też ją zażony? A Heros odpowiada: Tak. Kupiden i Wenus czułym uścisku. To doskonała machina, dwa symbole ciągle odradającej się energii. Kupiden pobiera te siły od Wenus po to, by wysłać ją w świat, ugodzić strzałą kolejnego Menelaosa na przekór przemijającemu czasowi i zdrowemu rozsądkowi. Obraz Broncino wisi w Galerii Narodowej w Londynie i każdego dnia stoją przed nim tłumę, by odgadnąć, o to w nim chodzi, bo każdy obraz ma swoją historię. Dariusz Rządkowski. Każdy obraz ma swoją historię. O tym przypomina Dariusz i będzie od Państwu od czasu do czasu przypominał i opowiadał różne obrazy w urywkach z rozrywki. Ktoś dopytuje, gdzie można zobaczyć ten obraz. Generalnie w Londynie, ale jeśli Państwo chcą rzucić okiem, to polecamy Ranek w Trójce, profil facebookowy. Nie trzeba się logować, zakładać konta, wystarczy wejść. Ranek w Trójce, tam można zobaczyć ten obraz, o którym opowiadał Darek. Jeśli chodzi o mecz, bo trochę też mówiliśmy dzisiaj o poranku o tym meczu, no to podsumowanie jest krótkie. Wykona Pana Arkadiusza No taki mecz, no co poradzić No co zrobisz, nic nie zrobisz, taki mecz Kolejny przed nami, gramy z Gruzją Ale my już mówimy do usłyszenia, bo audycja poranna się kończy Zofia Kruszewska, Joanna Mielewczyk i Marcin Łukawski Po dziewiątej Marek Niedźwiecki A do dziewiątej jeszcze Ktoś kto ma dziś urodziny, siedemdziesiąte Erik Clapton.